Znaczy, analizując skuteczność Polskich Związków Zawodowych myślę, że trzeba na sprawę spojrzeć z jakby dwóch pozycji. Pierwsza to jest taka najprostsza, co udało nam się osiągnąć, w jakich aktach prawnych, w jakich politykach rządu krajowych czy lokalnych, w jakich sytuacjach w stosunku do e, pracodawców udało nam się konkretnie poprawić warunki życia, płacy pracy pracowników. Ale nie możemy też zapominać o drugim ważnym obszarze naszych działań, a mianowicie o tym, co udało nam się niekorzystnego dla pracowników zablokować. Nie wiem, czy w dzisiejszych czasach kryzysu i rządów liberalnych nie jest to wręcz dzisiaj ważniejsze nasze zadanie, a w wielu wypadkach właśnie nasze poważne sukcesy dzisiaj bez przerwy przedsiębiorcy i wturujący im liberalny rząd bez przerwy przychodzą z nowymi pomysłami jak pogorszyć warunki pracy pracowników, nazywają to uelastycznieniem prawa pracy, bez przerwy przychodzą z pomysłami jak zmniejszyć, albo przynajmniej nie powiększać wynagrodzeń. Jak zmniejszyć świadczenia emerytalne, jak zmniejszyć świadczenia rentowe, jak zmniejszyć wypłatę zasiłków społecznych i my z tym wszystkim walczymy. Wiele propozycji udało nam się zablokować, bo patrzmy dwa lata temu pakt, pewien projekt zmian w prawie pracy, cały pakiet zmian niekorzystnych dla pracowników w prawie pracy nazywany projektem Schönfelda wtedy wicepremier. Zablokowaliśmy, to. zablokowaliśmy wiele niekorzystnych zmian w prawie pracy i ustawie o związkach zawodowych. Zablokowaliśmy wiele niekorzystnych e, zmian, które wpłynęły do Komisji Przyjazne Państwo kierowanej przez posła Palikota. Wręcz wycofaliśmy stamtąd wszystkie rzeczy. Udało nam się e, jak e, też e, poszerzyć znacznie zakres osób objętych emeryturami pomostowymi, chociaż oczywiście ta ustawa nas nie satysfakcjonuje, ale trzeba tutaj popatrzeć, że to po dołożeniu ustawy o świadczeniach kompensacyjnych dla nauczycieli, no jednak ten krąg osób uprawnionych do tego typu świadczeń powiększył się do około 500 tysięcy, czyli do tego co żeśmy w sumie prawie, że pierwotnie zakładali, że będzie naszym sukcesem. Rozumiem. Czyli można powiedzieć, że związki zawodowe na pewno odnoszą jakieś sukcesy i na pewno w jakiś sposób spełniają swoją rolę, jakby realizują swoje funkcje. Natomiast gdyby spojrzeć na to bardziej ogólnie, w jakimś takim szerszym kontekście, to właśnie wracam do tego głównego pytania. Czy one są skuteczne? Czy one, Pana zdaniem, w sposób dostatecznie skuteczny, w sposób zgodny z oczekiwaniami kierownictwa, central, członków, właśnie te swoje zadania realizują? Czy jest coś, co może można poprawić, czy, czy, czy jest coś, co no, może nie udaje się w takim stopniu, w jakim, byśmy, w jakim byśmy wszyscy tego oczekiwali, w jakim byśmy wszyscy tego chcieli. No, warto też zwrócić uwagę na to, że pracujemy w dosyć trudnym właśnie środowisku. Po pierwsze, mamy prawda, rząd nastawiony w taki sposób, jak, i, jak, i, jak to pan określił, liberalny, a po drugie, no, mamy stosunkowo niewysokie uzwiązkowienie, co prawda tworzy, tworzy pewne bariery. Czy mówiąc o skuteczności, jako działacz związkowy zawsze będę odczuwał niedosyt. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. Natomiast to, co powiedziałem wcześniej, chciałem przez to pokazać, że jednak wiele spraw udało nam się załatwić albo zablokować. Natomiast oczywiście mamy świadomość słabości polskich związków zawodowych. Ja myślę, że od niskiego zorganizowania gorszą jest rozdrobnienie. Dzisiaj na szczeblu krajowym, ale najgorzej na szczeblu zakładu pracy mhm. mamy kilka, kilkanaście a w skrajnych przypadkach kilkadziesiąt związków zawodowych. Dzisiaj następuje decentralizacja prawa, decentralizacja stanowienia ważnych dla pracowników spraw na poziom zakładu pracy. Tam się rozstrzyga wysokość pensji, tam się rozstrzyga wiele spraw takich stabilizujących pracowników. Rozumiem, czyli... Tam się zawiera zbiorowe układy pracy I jeżeli jest kilkanaście, kilkadziesiąt tych związków zawodowych bardzo trudno pokazuje praktyka o jednolite stanowisko, co niestety pracodawcy skrzętnie wykorzystują. wykorzystują. Czyli można powiedzieć, że jeżeli, jest, jeżeli są jakieś niedostatki, jeżeli chodzi o funkcjonalność i skuteczność związków zawodowych, to wynikają one właśnie jakby z tego, powiedzmy, ich takiego strukturalnego umocowania w prawie, tak? To znaczy tego rozdrobnienia i, i czy są też jakieś inne może czynniki? No, to byłoby zbyt duże uproszczenie, gdybyśmy mm. powiedzieli, że to tylko to. Ja myślę, że tu tkwi przyczyna i podstawa. Mm -hmm. Bo problem na pewno jest dużo szerszy, jest też kwestia kompetencji, zawieszenia pewnych kompetencji, bo proszę sobie wyobrazić, że Związek Nauczycielstwa Polskiego chcąc zorganizować ogólnopolski strajk musiał tak naprawdę odbyć 20, ponad 20 tysięcy procedur sporu zbiorowego i z 20 tysięcy małych strajków zrobiło się teraz dopiero na jeden duży. Tak mamy dziwnie skonstruowaną ustawę o sporach zbiorowych. W Europie Zachodniej to centrala decyduje i prowadzi procedury jest strajk bądź go nie ma, więc to jest kolejna rzecz. Oczywiście nie możemy też nie zauważyć czy udawać, że związki zawodowe jednak w polskim społeczeństwie nie cieszą się jeszcze najwyższym autorytetem. W no badaniach właśnie. opinii publicznej no nie jesteśmy w czołówce. Mhm. Pewnie też wiele przyczyn składa się na to zjawisko. Jest no na pewno zawsze... brak, jakby, brak jakby zainteresowania, brak, znaczy może nie brak zainteresowania, ale pewne, pewien stosunek mediów głównego nurtu do związków zawodowych na pewno też jakby przyczynia się do kreowania tego wizerunku, no powiedzmy nie najbardziej przychylnego, jeżeli chodzi o... O, to oczywiście. Niestety w Polsce od początku procesu transformacji realizowane jest dość skutecznie zarówno przez polityków jak i przez media, które przecież im podlegają albo publiczne, albo pośrednio przecież przez kapitał w yy, hasło odzwiązkowienia państwa mhm. i wiele mamy nieuczciwych publikacji, wiele bardzo nieuczciwych działań które mają poderwać autorytet związków zawodowych, włącznie z tym, że firmy i to za pieniądze, niestety, które idą w koszty później firmy, wynajmuje się dziennikarzy śledczych, wynajmuje się całe firmy zajmujące się negatywnym PR-em, po to, żeby śledziły, wyszukiwały, montowały te wszystkie negatywne zdania. Ale jest jednak kwestia, którą musimy też pamiętać. Polski fenomen, związki zawodowe obaliły poprzedni system obiecując ludziom poprawę, nie możemy o tym zapomnieć, niestety zamiast poprawy otrzymała klasa pracująca, klasa robotnicza radykalne pogorszenie warunków swojego życia, to gdzieś w świadomości każdego obywatela utkwiło, Oczywiście. że obiecywano im złote góry, ludzie do tego bardzo mocno w to uwierzyli, przecież pamiętajmy, że w ramach walki o te przemiany, robotnicy nawet oddali życie i nagle przyszła proza życia, plan Balcerowicza, bieda, nędza i zamknięcie stoczni. I zamknięcie oczywiście wielu zakładek, w tym kolebek no tej, rewol tej, tej rewolucji nazwijmy. A teraz pytanie jest takie, czy w związku z tą sytuacją, w tej sytuacji politycznej, społecznej, medialnej, o której tutaj mówiliśmy, jak w tej sytuacji związki zawodowe, co można by było zrobić, by w w tej sytuacji związki zawodowe mogły być chociażby troszeczkę bardziej skuteczne, bo tak jak tutaj mówiliśmy, no nas nigdy jako działaczy związkowych nie będzie satysfakcjonował pozi poziom skuteczności, ale czy jest jakiś pomysł na to, żeby te związki były chociażby troszeczkę bardziej skuteczne? Tak. Po pierwsze, już od pewnego czasu, od ponad roku prowadzimy kampanię Oczywiście nie stać nas na kampanie i radiowe, ale kampanie plakatowe, kampanie ulotkowe skierowane już do szerszych kręgów pracowników, nie tylko do związkowców. Bo widzimy potrzebę wyjścia z programem działania związków, właśnie z jego osiągnięciami, z celami do szerszych kręgów społeczeństwa. I próbujemy to robić. Uczestniczymy w coraz większej ilości konferencji, seminariów na których rozmawia się o ważnych dla Państwa sprawie, gdzie chcemy prezentować i prezentujemy swoje stanowiska. Ba, jesteśmy też współorganizatorem tego typu również przedsięwzięć. Próbujemy wykorzystać skutecznie i coraz bardziej skutecznie Europejski Fundusz Społeczny do podniesienia wiedzy i umiejętności naszych działaczy związkowych. Bo proszę pamiętać, że dzisiaj w Zakładzie Pracy tak naprawdę ze związkowcem nie rozmawia dyrektor. Tylko rozmawia wynajęta przez niego profesjonalna firma od marketingu, firma prawna, firma od PR-u, a z drugiej strony po naszej stronie jest praktycznie pracownik, osoba bardzo często pełniąca tę funkcję społecznie i zderzamy dwóch ludzi, fachowców, którzy żyją tylko z tego i w tym się szkolili i pracownika, który reprezentuje załogę. Przecież tu nierówność sił jest widoczna od razu na pierwszy rzut oka. Nie możemy prezesom zabronić wystawiania firm, spółek różnych i firm do negocjacji. No pozostaje nam przygotowanie lepszych aktywów i to zaczynamy robić. Jasne. Proszę powiedzieć, jak, jakie przesłanie zechciałby Pan sformułować właśnie na okoliczność tej skuteczności związków zawodowych do, do, do szerszego grona słuchaczy i odbiorców y, dwutygodnika związkowiec OPZZ? Tak naprawdę to myślę, że powinny być to dwa różne przesłania. Jedno adresowane do członków związku, do aktywu związkowego, żeby oczywiście dalej robili tą swoją dobrą robotę tak jak potrafią najlepiej, ale też żeby z tym co robią i dlaczego robią wyszli do szerszych kręgów załogi i społeczeństwa. Myślę, że zbyt mało wykorzystujemy chociażby rady powiatowe OPZZ-u które w sumie mają bardzo duże prawne kompetencje. One są partnerem samorządów terytorialnych. One są partnerem urzędów pracy w walce z bezrobociem. I my powinniśmy się tam pokazać. Czyli jedno przesłanie to jest lepiej wykorzystujmy struktury i kanały, które mamy, które są w naszej dyspozycji. Zdecydowanie tak. Drugie to do osób, które nie należą do związków zawodowych. Próbujcie budować wiedzę i informacje o tym, co naprawdę robią związki zawodowe właśnie z naszych wydawnictw typu Związkowiec, z naszej strony internetowej, z innych branżowych gazet związkowych. Tam na pewno zobaczycie konkretne sprawy i ludzkie, którymi się zajmujemy, tam zobaczycie zupełnie inny obraz związków zawodowych niż ten, który Wam się pokazuje w zdominowanych przez liberałów i kapitał media.